śmietana, słuchacie podcastu filmowego napisy końcowe. Ze mną jest spokojny znowu, mm, nuda. No I festiwal No Woman, No Art również jest z nami, bo trwa w najlepsze w Poznaniu, ale chcemy podkreślić, że festiwal ten to nie tylko rzecz filmowa, bo, bo w jego ramach dzieje się też wiele innych inicjatyw między innymi związanym z tym festiwalem jest przyjazd słynnej artystki pochodzenia amerykańskiego performerki, która tworzy włóczki, więc mniej lub bardziej uważni mogą w Poznaniu zauważyć, że pojawiło się wiele rzeczy właśnie owiniętych tymi włóczkami pomóc starego pod... Marycha, nie? ale między innymi pod zamkiem koło naszych uczelni jest samochód ob, ob, ob, obtoczony tym, A <laughs> tym kolorowym, kolorowym mm. czymś no i właśnie Stary Marek, Stary Marek został, to jest chyba naj, najsłynniejsza rzecz, obtoczona, obtoczona tam włóczką Stary Marych. no ale do, do, do pewnego czasu, bo okazało się, że w niedzielę jakoś od drugiej w nocy na to wychodzi jacyś imprezowicze, wpadli na genialny pomysł, żeby tę włóczkę spalić, także... Tyle z tej wielkiej sztuki pozostało. Co ty, na, co ty gadasz? Spalić. To był performance zwykły. Performance. No ale wiesz, przyje, przyjechała znana artystka z zagranicy, kawał drogi prze, prze, przewinęła, żeby nam tutaj coś miłego zrobić. No a oczywiście ktoś z nas musiał przyjść, spalić. Przyszedł i, inny artysta i, i tyle tego zrobił było. z tego inny rodzaj sztuki. No powiedzmy. My, my Polacy Każdy. mamy osobliwy stosunek do sztuki. Mamy nieodpartą chęć tworzenia własnej kontrkszuki. Ale zobacz, zapadnie Ale... jej w pamięci Polska na pewno teraz. No, super. Tak Ale... samo jak nam zapadł w pamięci film. No właśnie, i przytoczyłem tego marycha, ponieważ wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek właśnie będzie realizowany w takich oparach absurdu, bo, bo film jest zaskakujący. No, powiedz coś o nim. Fabuła, fabuła. Zacznijmy od podstaw. Trzy historie to opowieść o trzech historiach z których pierwsza traktuje o dość osobliwym mieszkańcu komunałki, to się tak nazywa, który zamordował swoją sąsiadkę i teraz chce spalić jej zwłoki w kotłowni i w tym celu zaprzyjaźnia się z żulem poetą, artystą, domorosłym pisarzem, który recytuje swoją twórczość w oparach dymu, fabrycznego. Wszystko dzieje się w takiej industrialnej rzeczywistości. Druga historia to losy takiej fan fatale, chcącej zemścić się na pewnej bliskiej jej osobie za krzywdy z przeszłości. A trzecia to losy dziadka, który rozmawia z taką dziewczynką. Mówi do niej językiem akademickim. Ona mu odpowiada całkiem smacznym wywarem, napojem, który jednak nie przyjmuje się w organizmie naszego dziadka. Tutaj chciałbym wspomnieć o podstawowej zasadzie, którą zawsze ja się kieruję w przypadku filmów festiwalowych. Mówiąc wprost, należy porzucić wszelkie konwencje, bo to jest charakterystyczne dla tego typu filmów i właściwie należy z dystansem podejść do tego typu produkcji z dystansem właściwym tej sztuce. No bo film był zaskakujący, no. Poziom napięcia tak naprawdę nie zmienia się bez względu na to, czy, czy to jest dialog, czy morderstwo. I niejednokrotnie pojawiało się też sporo groteskowych pomysłów, typu nagle pojawia się bohater w recepcji szpitala, który zaczyna głośno śpiewać. Babcia, która woła inną babcię i krzyczy do niej MAMO! MAMO! MAMO! MAMO! Jest też scena, w której córka zaczepia swoją matkę i nieustannie mówi tak, tak, tak, tak. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. A pamiętasz, jak ten film się zaczyna? Bo, bo to, bo, no, wzbudziło to we mnie pewien niepokój, bo bałem się, że my przez e, cały film będziemy się rechotać. Na pewno znacie to uczucie, kiedy, kiedy chce się wam nieuchronnie śmiać, ale wiecie, że nie powinno się. I właśnie takie, takie poczucie mieliśmy ze spokojnym. Pierwsza scena... N nie, bo generalnie sam początek. Napisy początkowe. Pojawiają się wielkie napisy cyrylicą. I mówimy do siebie, no będzie grubo. To już <grych> będzie... <grych> jest gruby film i zaraz potem pierwsza scena, która trwa 3 minuty, to jest słoń i, i w tym momencie są też przebitki na, na głównego bohatera, który stroi do tego słonia jakieś miny, to no, coś, coś nie pozwoliło nam się nie śmiać po prostu, no ale na szczęście się opanowaliśmy. A potem też, już, też... Potem już był, był bardziej stabilny ten film emocjonalnie, już takich skrajnych reakcji nie wzbudzał, chociaż ja ja tak po cichu chichrałem się przez chyba cały film. I właściwie jak, jak cała sala. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Bo... Kurczę, bo ten film był kiepski montażowo, naprawdę. Mhm. Wiele, Wiele było dziwnych cięć, także nie można, nie można stwierdzić, czy to jest wyłącznie kwestia estetyki, odbioru sztuki, czy komuś pewna, pewna niekonwencjonalność się podoba, czy nie, bo ten po prostu... Film został źle, źle zrealizowany. W kwestii treści przecież montażu. było sporo odwołań do klasyków, e, chociażby Goethego, Antyku. E, Antyku. E, jest była Ofelia, w... przecież most... bohaterka nazywała się Ofelia, czyli Shakespeare Hamlet. Pewnie. Motywy biblijne, czyli jabłka. W tym. Jabłka Eden, tak. Eden. E, także bo na pewno reżyserka jest bardzo oczytana, e, ale brakowało chyba jej takiego zamysłu, tego jak to pokazać e, sposobu, żeby to ciekawie pokazać na ekranie. Także nie wątpimy w jej zaplecze intelektualne, ale, ale malkontenci mogą stwierdzić, że to był po prostu pseudointelektualny bełkot. A nie uważasz, że ten film jest taki rosyjski, bo wszyscy bohaterowie w tym filmie są nienormalni. Bo... Ale słuchaj, słuchaj, powiem tylko, no nie możemy jednak powiedzieć, że film jest rosyjski, bo bohaterowie są nienormalni. To dlatego, że my to odbieramy w ten sposób, ponieważ są nam obcy kulturowo. To znaczy i tak są nam bliżsi niż, niż Amerykanom właśnie. I to to w tym momencie mi się przypomina taka anegdotka o Stingu, związana z e, genezą powstania piosenki Stinga, Russians. E, mianowicie spotkał się ze swoim przyjacielem, który miał e, specjalną antenę, jedyną bodajże w Nowym Jorku, umożliwiającą, to były lata 80., umożliwiającą oglądanie rosyjskiej telewizji. E, Sting chyba był wtedy o 20 u niego, w Rosji była 8 rano, no i oglądali sobie wspólnie bajki Sting był w niebo wzięty, bo y, nigdy nie spodziewał się, że w Rosji też dzieci oglądają takie same bajki jak w Stanach. I potem napisał epicki utwór, w którym śpiewa m.in. o tym, że ma nadzieję, że w Rosji dzieci też są kochane. Mama! Mama! Mama! Wobec tego dla wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z tym filmem, należy... Przedstawić dwie, dwie istotne rady, to znaczy pierwsza, podejść do niego z dystansem w właściwym sztuce, czyli porzucić wszelkie konwencje, i druga, po prostu pogodzić się z myślą, że być może ten film nie będzie dla nas nigdy w pełni zrozumiały, bo, bo może po prostu trzeba być no, Rosjaninem, żeby go w pełni zrozumieć, żeby zrozumieć dialogi, wczuć się w nie, Mo, może, może to jest... o to właśnie chodzi. Ale jeśli chodzi o film, to no, dystrybucja w Polsce jest zerowa, naprawdę, także nie wiem, czy mielibyście nawet okazję. Jesteśmy w pewien sposób elitarni, mieliśmy okazję zobaczyć. Ja byłem 13 osobą. Podobno ta, ta twórczyni jest elitarna właśnie, także. No, no ale... może to jest po prostu ponad nasze umysły. E, strawione komercją popcornem i.. Jesteśmy plepsem znaczy, i tyle. Ufamy, że nasi słuchacze nie są plepsem. Ale niezależnie od tego, czy ktokolwiek identyfikuje się z plepsem, czy też nie, może posłuchać swojej polecajki. Jak najbardziej. E, dzisiaj zapraszam do wysłuchania utworu z filmu Zagubiona Autostrada. To będzie poniekąd pewna zapowiedź tego, czym będziemy się zajmować w przyszłości. Um, utwór Something Stupid This Way Comes. O tyle ciekawy, że jest to y, unikalna wersja z wokalem, która nie pojawia się w filmie. Wokal w wykonaniu zespołu Garbage, a wersja instrumentalna rzecz jasna Barrego Adamsona. Wobec tego nie gubcie się na autostradach, nie gubcie się w Poznaniu. Być może zahaczycie o, o Kinomuza, bo festiwal... Y no Woman No Art jeszcze trwa chyba 22 listopada. Nie wiem, czy ten podcast posłużył wam jako polecajka i zachę zachęta, ale wiem, że teraz film będzie amerykańskiej twórczyni, mylę się? Także być może to będą tak trochę inne wrażenia. inne wrażenia. O, zobaczmy, mamy tutaj Rosja, Ameryka, także dwa różne światy. I no wybierzcie sobie, co kto woli. Dzięki za przesłuchanie tego podcastu. www.napisykońcowe.pl kontakt małpa, napisy końcowe.pl i facebook.com/slash/napisykońcowe. Uf, mówili do was spokojny śmietana, śmietana spokojny. Słuchaliście podcastu filmowego? Napisy końcowe. Do usłyszenia.